Minęła 18. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Anna Kowalczyk i Olaf Warzyński. Fragment rakiety znalezione w sadzie w okolicach Zamościa. Teren zabezpieczyła żandarmeria wojskowa. Czy Iran i USA wynegocjują coś więcej niż dwutygodniowy rozejm? Jutro początek rozmów w Islamabadzie. Podpalali lasy na Lubelszczyźnie, ale wpadli i trafili do aresztu. Dwaj mężczyźni staną przed sądem. Kilkanaście pożarów, w wyniku których spłonęło około 2,5 hektara lasu. Fragment rakiety znaleziony w miejscowości Jarosławiec w powiecie zamojskim na Lubelszczyźnie. Prawdopodobnie została ona użyta przez lotnictwo do zwalczania rosyjskich dronów, które wtargnęły na polskie niebo we wrześniu ubiegłego roku. Metalowy odłamek odkryto na terenie sadu, poinformowała żandarmeria wojskowa. A jej funkcjonariusze zabezpieczyli teren. W komunikacie przekazano, że nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. Co dalej z czwórką sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie mogą rozpocząć pracy? Prezes instytucji Bogdan Święczkowski przydzielił gabinety i sprawy tylko dwojgu z sześciorga wybranych sędziów, tym, którzy ślubowali przed prezydentem. Pozostali złożyli ślubowanie w Sejmie i w związku z tym nie zostali dopuszczeni do orzekania. Działania prezesa Trybunału krytykuje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysław Rosati. Jedynym organem, który jest uprawniony do wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest Sejm. I nie ma żadnych innych norm, które pozwalają komukolwiek kontrolować uchwałę Sejmu, dokonywać selekcji prawidłowo wybranych sędziów. Wczoraj w Sejmie sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie wobec prezydenta przy jego nieobecności. A zdaniem Kancelarii Głowy Państwa ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu nie ma mocy prawnej. Oczy świata zwrócone na Islamabad. Jutro rusza pierwsza runda negocjacji pokojowych między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Obie strony podtrzymują rozbieżne stanowiska. Na osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe. Mocenia dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Oczywiście światełko w tunelu jest. To znaczy no, Trumpa ta wojna bardzo dużo kosztuje i to jest ta nadzieja, która nas powinna tutaj trzymać przy tym, że nie będzie chciał wrócić do pełnoskalowej wojny. Amerykańskiej delegacji w Islamabadzie ma przewodniczyć wiceprezydent J.D. Vance. Irańskiej najprawdopodobniej przewodniczący parlamentu i minister spraw zagranicznych. We wtorek Iran i Stany Zjednoczone uzgodniły dwutygodniowe zawieszenie broni. Mimo to tankowce nadal nie przepływają przez Cieśninę Ormus, a Izrael kontynuuje ataki w Libanie. Przedłużony areszt dla mężczyzny, który zasztyletował lekarza w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Jarosław W. pozostanie za kratami do końca lipca. Przed rokiem mężczyzna wtargnął do gabinetu ortopedy i zadał mu kilka ciosów nożem. Lekarz zmarł. Napastnik usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa pielęgniarki. Dwie opinie sądowo-psychiatryczne wykazały, że Jarosław W. w momencie ataku był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje do sądu po raz drugi o umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. Mieli podpalać lasy w okolicach Stalowej Woli. Dwaj mężczyźni, 25 i 18-latek, zatrzymani i aresztowani. Do pożarów dochodziło w marcu, mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Anna Sternik. Poszczególne zażywia ognia dzieliły niewielkie odległości i znajdowały się one praktycznie w obrębie jednego leśnictwa. Podjęto więc decyzję o zgłoszeniu sprawy na policję. Jednocześnie postanowiliśmy znacząco wzmocnić monitoring terenów leśnych. Podejrzani odpowiedzą za stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. To są aktualności jedynki. Alarm wśród hodowców drobiu na Mazowszu. Ktasia grypa i rzekomy pomór drobiu. Znowu dziesiątkują stada. Ogniska tych chorób wykryto w drobiarskim zagłębiu województwa, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luisa Jurgielżyła.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 Radiowcy i słuchacze będą świętować. Jutro Dzień Radia w Polsce. Radio, tu zaczyna się Twój dzień. Tym hasłem świętujemy w tym roku. W Jedence pojawią się specjalne audycje. Będzie m.in. wycieczka po radiu i jego zakamarkach. Poszukamy też odpowiedzi na pytanie, czy da się żyć bez radia. W programie nie zabraknie również materiałów archiwalnych, kultowych, dźwięków i głosów. Zapraszamy jutro już od szóstej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. A teraz wiadomości sportowe Tomasz Kowalczyk. W Gliwicach trwa mecz Polska-Ukraina o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup tenisistek. Na miejscu jest Maria Furdyna, która śledzi spotkanie. Nie mam dobrych informacji z Gliwickiej Areny. Magdalinet przegrała z Martą Kostiuk 4 6 0 -6. Szkoda tego pierwszego seta, bo zdecydował jeden breakpoint, który był zarazem piłką setową. I Marta Kostiuk to wykorzystała. Wygrała pierwszą partię 6-4. Obie tenisistki w tym pierwszym secie grały bardzo równo i dobrze serwowały. Drugi set to już inna historia. Magdalinet została przełamana już na początku i Ukrainka szybko wyszła na prowadzenie 3-0. Magda próbowała odrobić stratę, był zacięty czwarty GEM, grany na przewagi, ale też powędrował na konto Ukrainki. Ostatecznie w drugim secie Magdzi Linet nie udało się zdobyć nawet GEMA. Polska-Ukraina 0 do 1. A przed nami drugie spotkanie, w którym Katarzyna Kawa zmierzy się z Eliną Svitoliną. Dziś wieczorem żużlowcy Ekstraligi inaugurują sezon 2026. Tytułu broni grupa deweloperska Toruń, która w ubiegłym roku pokonała w finale Motor Lublin, czyli drużynę Bartosza z Marzlika. W roli Beniaminka wystąpi Unia Leszno. Do zespołu z Wielkopolski dołączył Rafał Dobrucki, który do niedawna pełnił funkcję trenera reprezentacji Polski. W Unii objął funkcję dyrektora zarządzającego. Dobrucki zapewnia, że Lesznianie mają na ten sezon ambitne plany. Nie po to Unia to weszła do Ekstraklasy, żeby teraz się jakby tutaj odpychać od, od jakichś yy, fajnych wyników. No, po to startujemy, przygotowujemy się, żeby walczyć o te najwyższe cele. Oczywiście z pokorą i tu z respektem i szacunkiem wiemy jaka ekstra liga jest wyrównana. Aczkolwiek no, myślę, że jeśli będzie zdrowie, to nas na tą pierwszą czwórkę stać i o to będziemy walczyć. Na początek meczu Nileszno z Włókniarzem Częstochowa, który właśnie się rozpoczyna o 20.30 na tor we Wrocławiu wyjadą ekipy Sparty Betardu Wrocław i falu bazu Zielona Góra. Przypomnę jeszcze smutną informację. Dziś rano zmarł Jacek Magiera, drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski. Jako zawodnik reprezentował barwy m.in. Rakowa, Częstochowa, Legi Warszawa, Krakowi czy Widzewa Łódź. Dwa razy zdobywał Mistrzostwo Polski z Legią jako zawodnik, a raz jako jako trener stołecznego klubu. Śląsk-Wrocław uratował przed spadkiem. Sezon później wywalczył srebrny medal w Ekstraklasie. Mecze tej 28. kolejki poprzedzone będą minutą ciszy, a zatem w Płocku, gdzie Wisła mierzy się już z Lechią Gdańsk i w Kielcach, gdzie Korona spotka się z Jagielonią Białystok. Pogoda na przeważającym obszarze kraju pogodnie wyjątkiem jest północny wschód, tam zachmurzenie duże. Na termometrach 5 stopni na Pomorzu, około 8 w centrum, do 11 w zachodniopomorskim. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali. Klimat. W całym kraju dobra albo bardzo dobra jakość powietrza. Około 20% energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. W lasach na północy i zachodzie kraju utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. W zlewni kamiennej w województwie świętokrzyskim możliwe jest wydanie ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Josera. Yes, We care, you grow.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 Sunflower, my eyes want you more And I Styles już dzisiaj, proszę Państwa, tak nie brzmi. Teraz eksperymentuje z muzyką disco, czego jego najnowsza płyta jest dowodem, a więc o dźwiękach typu Sunflower. Na razie musimy zapomnieć. Prawie 16 minut po godzinie 18.00 Anna Wil przed mikrofonem rozpoczynamy muzyczną jedynkę w programie pierwszym Polskiego Radia. Nie tylko Harry Styles przeszedł ostatnio stylistyczną metamorfozę, bo doświadczył tego też na przykład Wojciech Baranowski. Artysta znany do tej pory pod pseudonimem Baranowski prezentuje zarówno wizerunkową, jak i muzyczną zmianę i zaskakuje bardzo ostrymi gitarowymi riffami. Oraz porywa surową wręcz postbankową energią. Muszę wyłączyć telefony. Znów do mnie dzwonią nieznajomi. Myślą, że nie wychodzę z roli. Ciągle jestem zadowolony i ze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 Spotykam w lustrze Zazwyczaj ma spójrzenie puste Zmienia się w kogoś Gdy jesteś obok Dziwi jak bardzo chcesz mnie poznać Przecież unikam się jak ognia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 Spotykam w lustrze Zazwyczaj ma spojrzenie puste Zmienia się w kogoś Gdy jesteś obok Proszę o uśmiech Tygodnia. A to jest płyta Dźwięczność, czyli najnowszy studyjny album legendy polskiej muzyki WW. Dziewięć premierowych utworów tworzy bardzo osobistą, ale też spójną całość i to jest materiał przygotowany z myślą o scenie. Nowy repertuar zostanie zaprezentowany podczas serii koncertów premierowych. Obok wybranych utworów z wcześniejszych lat działalności zespołu utwory na album w większości napisał Wojciech Waglewski, ale jest jeden, który w całości stworzył Mateusz Pospieszalski. To właśnie tej kompozycji posłuchamy, a egzemplarze tej płyty czekają na Państwa pod numerem 71 151.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 Baza z program Pierwszy Polskiego Radia w Studiu Muzycznej Jedynki Jeremi Sikorski. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. Nie sam, ale ze swoją najnowszą piosenką, piosenką zatytułowaną Młodość, ale pozwól, że zanim porozmawiamy mm. o tej najnowszej muzycznej produkcji, jak to dzisiaj się mawia, to powiedz proszę, jak przyjęto Twój fantastyczny, według mnie, singiel wraca. Mówiliśmy sobie na temat tej piosenki wiele, wiele tygodni temu. Tak. Mm. Ja miałam takie wrażenie, że oto na naszej muzycznej scenie pojawia się artysta z bardzo dużą muzyczną wrażliwością. To piękna propozycja, ale obawiałam się, że być może w tym takim naszym szumie informacyjnym i zalewie muzycznych bitów gdzieś ta twoja wrażliwość jednak zostanie przytłoczona. Ale tak się nie stało. Tak się nie stało, z czego bardzo się cieszę. Dla mnie też zaskoczeniem było to, że utwór wracam tak szybko odniósł tak duży sukces, a jestem na świeżo po wystąpieniu na onerze, które miało miejsce w, wczoraj w spotku w Katowicach e, i powiem ci, że ten moment, kiedy patrzyłem na publiczność, e, gdzie wszystkie pokolenia śpiewały e, słowo po słowie, tekst tej piosenki było dla mnie to czymś niesamowicie wzruszającym, pięknym e, i to właśnie pokazuje, jak wielką siłę cały czas mają radiostacje w Polsce, że jednak siła rażenia jest ogromna i trafia to do każdego pokolenia. Eee, piękny, piękny moment dla mnie w mojej karierze, ogólnie w moim życiu. Masz wrażenie wręcz, że wydanie tego singla, Wracam, to jest jakiś przełomowy punkt w, w, na twojej muzycznej drodze? Myślę, że tak. Myślę, że ten singiel otworzył mi bardzo wiele drzwi eee, i bardzo się cieszę, że eee, myślę, że ten nowy etap w moim życiu w kontekście twórczości muzycznej będzie e, na pewno o wiele bardziej dojrzały i fajnie, że mogę, tak jak powiedziałem wcześniej, trafiać do wielu osób. Teraz mamy piosenkę zatytułowaną Młodość i zaskoczyło mnie to, że to jest utwór Napisane z takiej jakiejś retrospektywy, Aha. tak jakby pisał go artysta mający lat 60-70, <głos> utwór o tęsknocie za młodością, do którego nagrania tak. zaprosiłeś swojego brata, Artura. Tak, dokładnie. Niestety Artura nie ma dzisiaj z nami. Właśnie przed chwilą wylądował w Los Angeles z racji tego, że będzie na koczeli, czego mu nie ukrywam, trochę zazdroszczę. A utwór Młodość faktycznie ktoś mógłby powiedzieć, Dwóch młodych chłopaków ja mam 27 lat mój brat 25 kończymy w tym roku. E, ale ta piosenka powstała z taką myślą, że nigdy nie wiemy, kiedy jest ten ostatni raz. Nigdy nie wiemy, kiedy jest ten ostatni raz, kiedy spojrzymy komuś w oczy, kiedy powiem mu komuś, kocham cię albo usłyszymy te słowa. E, I myślę, że każdy z nas, nieważne ile ma lat, ma takie momenty, za którymi tęskni. E, I adresatem jest ta młodość, te nasze wspomnienia m, tych, tych beztroskich lat. E, i uważam, że ten utwór jest tak napisany, że każdy może znaleźć w nim coś dla siebie. Bo uważam, że ta tęsknota za prostymi rzeczami jest bardzo uniwersalna. E i mam nadzieję, że tak jest. Dobrze, to przekaz utworu już sobie omówiliśmy. E, powiedz e, proszę, co dla mnie też jest taką nowością. Mhm. E, jak to się stało i kiedy, że twój brat stanął u boku twoim na scenie Aha. muzycznej? Tak. E, bo mnie zdziwiło to, dlatego że myślałam, że m, ten singiel to jest właśnie taka próba eksperymentalna. Jak mhm. zabrzmicie obok siebie? Czy w ogóle warto jest nagrywać razem piosenkę? A ja tu okazuje się, że takie muzyczne doświadczenie już macie ze sobą. Mamy za sobą... Mam za sobą y Pierwsze filmiki, które zaczęliśmy wrzucać na YouTube z coverami Wyglądały tak, że siedzieliśmy na kanapie w domu Brat brał gitarę w rękę Śpiewaliśmy puściliśmy to w świat i dzięki temu dostaliśmy propozycję z stworzenia pierwszych tak naprawdę kawałków przez wytwórnię muzyczną z Poznania My Music. E, zostaliśmy zaproszeni do projektu Young Stars e, i tam wspólnie z Dawidem Kwiatkowskim z Natalią Schroeder e, występowaliśmy na, na scenie. E, I te nasze drogi muzyczne od samego początku się łączyły. Był moment, w którym troszeczkę one się rozjechały i każdy poszedł w swoją stronę. E, ale bardzo się cieszę, że mogliśmy taką trochę spontaniczną decyzją, bo jak dobrze pamiętam 20 listopada wypuściliśmy utwór, wypuściłem utwór Wracam, a 25 spotkaliśmy się w studio wspólnie z moim bratem. I wtedy powstała ta piosenka. E, tak naprawdę ona wylała się wręcz z nas, bo cały utwór z kompozycją i tekstem myślę, że napisaliśmy łącznie w 40-50 minut i to jest tak, że niektóre piosenki po prostu muszą się wydarzyć. Kuba Krupski, z którym wyprodukowaliśmy ten utwór, zaczął grać melodię na gitarze, ja zacząłem śpiewać i dosłownie ten top line, który mam nagrany na dyktafonie, jeżeli chodzi o całą zwrotkę i refren, wszedł do tego utworu. I to był pierwszy pomysł, który się pojawił. E, później wspólnie z Arturem napisaliśmy tekst e, i, i tak po prostu chyba musiało być. Wydaje mi się, że, że to jest tak, że raczej to jest wasza epizodyczna współpraca. Ta piosenka miała swój tak. sens, miała swój, swoją całość, jest domknięta, dzieło powstało mhm. i tyle nie jest zapowiedzią waszej współpracy długofalowej. Natomiast bardzo jednak koresponduje z tym, co ty robisz w warstwie muzycznej, bo to nadal są dość nastrojowe brzmienia, mhm. to jest nienachalna gitarowa muzyka i to jest coś, co bardzo się wpisuje w twoja amplua w ogóle, prawda? Dziękuję ci bardzo. Cieszę się, że tak mnie właśnie odbierasz. Dla mnie zawsze brzmienia żywe były e, czymś te brzmienia są bliskie mojemu sercu. Gitara, fortepian, e, instrumenty smyczkowe. E, bardzo lubię ten sound, bardzo lubię te brzmienia i faktycznie utwór Młodość jest oparty w głównej mierze na gitarze. E, I mam nadzieję, że poruszy on struny wrażliwości słuchaczy. E, a tak jak powiedziałaś, ta współpraca faktycznie nie zapowiada dużego projektu naszego wspólnego z Arturem, tylko jest jednym singiel, singlem, który zrobiliśmy wspólnie, ale nie ukrywam, że myślę, że z moim bratem jeszcze w przyszłości e, będziemy chcieli stworzyć jakieś piosenki, ale na razie nie ma. Mamy tego w planach. A ty co masz w planach na te wakacje? Ja mam w planach na pewno trochę jeszcze e, pokoncertować. E, nie ukrywam, że single wracam, zrobił takie zamieszanie, że dostajemy te propozycje koncertowe e, coraz częściej, z czego się bardzo cieszę. Więc chciałbym pograć e, w to lato. E, nie będzie to duża ilość koncertów, bo dopiero tak naprawdę wydałem jeden swój single. E, ale to granie na żywo jest dla mnie czymś, za czym bardzo tęskniłem. Kontakt z publicznością jest czymś wyjątkowym i tak jak już wspomniałem wcześniej, moment, w którym stoisz na scenie, patrzysz na piękne twarze ludzi, którzy śpiewają słowo po słowie, tekst, który napisałeś, jest to coś pięknego i uważam, że każdy artysta wtedy takie, to jest bardzo uskrzydlające i aż serce rośnie. Więc tak, na pewno pogram, na pewno będę siedział w studio i tworzył kolejne, kolejne utwory. E, tak się zapatruje na lato. No i tworzył cały czas oczywiście utwory dla innych artystów, e, jako są i producent wykonawczy. Pracujemy cały czas nad albumem dla Nataszy Urbańskiej i nad paroma projektami, o których jeszcze nie będę mówił. Jeremi, bardzo się cieszę z tego, że ta twoja muzyka jest tak pozytywnie przyjmowana. Dziękuję. Życzę że, że ci, żebyś wypłynął na szerokie wody muzycznego oceanu, bo naprawdę to, co proponuję, jest, jest, jest, jest warte grzechu, powiedziałabym, <grym> może tak potocznie. <grym> bardzo mi miło, dziękuję. Ci. Posłuchamy sobie utworu zatytułowanego Młodość. Jeremi Sikorski odwiedził Studio muzyczne Jedynki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zobacz jak nam leci czas, tysiąc gaf i milion spraw bo zmieniało się na drodę. Obok zawsze ktoś ma, ale tęsknię do... Kroki, pierwszy płacz, śmiech i kłótnie, na lat, a pamiętasz na imprezie. Wtedy wolniej płynął czas, zdarty jeans pierwszy kart, jak przez mgłę tak mówiąc szczerze że... ostatni.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 zespół Foreign and Blondes w programie pierwszym Polskiego Radia, czyli cztery nie blondynki, w studiu muzycznej zynki, dwie dziewczyny obdarzone jasnymi włosami, siostry jabłońskie Maja i Zuzia, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzień, Dzień dobry. Dziękujemy <głos> bardzo za, za zaproszenie. Bardzo mi miło, nawet chórem odpowiadacie. <głos> Czasami to, nam się zdarza. Tak, to nam się zdarza bardzo często, że mówimy jednym głosem. Znacie ponoć techniki wokalnej harmonii, macie to opanowane, czy to jest jakiś naturalny wasz talent, wrodzony? <głos> Kurcze. Wydaje się, że te naturalny, te... naturalny i naturalnie to wychodzi, że gdzieś tam właśnie yy, i ta harmonia, czasami lepiej, czasami gorzej, yy, ale też yy, staram się nad tym pracować. Tak, to są lata ciężkiej pracy, też, ale myślę, że mamy takie siostrzane wyczucie siebie nawzajem, to też nam bardzo dużo daje. Tak. Nagrałyście pierwszy swój singiel w życiu, tak? Tak, tak jest. Tak, nie się. mylę się, nie chcę stracić cię po drodze. Dokładnie. Zanim powstał, to przymierzałyście się do tego muzycznego zawodu jakiś czas. No, myślę... Chyba, Zusia mogę powiedzieć, że może nie całe życie, ale od przedszkola na pewno już gdzieś tam to były nasze takie zalążki, e, tak, myślę, te, te muzyczne. Myślę, że to marzenie kiełkowało w nas od dziecka. Ale tak bardziej, bardziej e, o własnej twórczości e, zaczęłyśmy myśleć chyba rzeczywiście e, po programie The Voice of Poland, e, w którym brałyśmy udział. I od wtedy tak stwierdziłyśmy, że no chyba naprawdę chcemy e, w to iść, chcemy tworzyć własne utwory, chcemy tworzyć, e, że tak powiem, własną markę. E, tak, i myślę, że od wtedy tak e, już na poważnie zdecydowałyśmy, że chcemy w to iść dalej. A na czym ta wasza własna marka miałaby polegać? Przyjęłyście sobie jakieś założenia? Szczerze mówiąc nie. Naszym głównym założeniem jest e, ta nasza siostrzana siła i siostrzany duet i siła e, związana właśnie z tym duetem i z tym, że jesteśmy razem, bo podkreślamy bardzo często, że, że jesteśmy właśnie w pakiecie albo wcale. Tak. I myślę, że, że to jest super, że w pewnym momencie naszego życia postanowiłyśmy, że będziemy to robić razem i chcemy być w tym bardzo autentyczne też. I myślę, że to jest naszym celem, żeby właśnie w tych naszych piosenkach, tych, które już teraz są zrobione, bo mogę zdradzić, że to nie jest jedna i ostatnia, ale też w tych przyszłych piosenkach, żeby właśnie zawrzeć tą prawdę naszą w tym. To mam wrażenie, że mówicie o tym tak, jakby Słuchaj, miałam się spodziewać jednak już jakiegoś wydawnictwa. E, no to jest jeszcze, jeszcze kawałek drogi przed nami, myślę, tak? odnośnie wydawnictwa. Tak, ale już drodzy państwo, oficjalnie możemy powiedzieć, że Maja, od, te już? od tego utworu się tak. zaczyna, ale to jest dopiero początek naszej muzycznej drogi i wyczekujcie kolejnych, bo już naprawdę niebawem. Dziewczęta, zanim weszłyśmy na antenę, to, to bardzo nas podekscytowało takie odkrycie, że w tej waszej piosence bardzo wyraźnie, a przynajmniej w, nie, w przypadku niektórych odbiorców, słychać takie elementy inspiracji y, słowiańską kulturą mm. muzyczną. Ja już Państwu zdradzę, że otrzymałam taką odpowiedź, że to jest rzecz, która dzieje się na jakimś planie podświadomym w przypadku Dalszym. tych dwóch artystek. Dokładnie, dokładnie, bo my nagrywając utwór Nie chcę stracić Cię po drodze, kompletnie nie, mieli, nie mieliśmy, nie miałyśmy zamiaru, żeby właśnie y, takie zabiegi zostały zastosowane. Natomiast wyszło jak wyszło, i bardzo fajnie, bo też my nie do końca y, tak chyba byłyśmy świadome tego, że to tak się wychodzi mówiąc, u nas ja, słowiańsko. Tak, szczerze mówiąc, ja jestem totalnie zaskoczona y, właśnie takim odbiorem, ale dużo osób, dużo osób po odsłuchaniu rzeczywiście tego utworu mówi, że są tam takie y, elementy słowiańskie, więc być może, być może to jest y, taki Jeden z naszych na przyszłą drogę. Tak jest. Właśnie, to jest ciekawe. Zobaczymy, jak ta piosenka sprawdzi się w Eterze, we współczesnym mainstreamie, bo ona jest bardzo atrakcyjna, ale też mam wrażenie, że znajduje się na, takim, na takich poboczach tego mainstreamu. Mhm. E, Musi być, wydaje mi się, dość cierpliwe i konsekwentnie realizować pomysł na siebie i e, nie ulegać jakimś, modą, ale to chyba są oczywiste rady. Tak, myślę, tak. że tutaj niestety y, dzisiejszy świat i też teraźniejszość, mamy bardzo dużo świetnie śpiewających wokalistów i mamy prześwietne naprawdę twórczości i piosenki wydawane teraz, więc y, myślę, że to na pewno nie jest prosta droga i nie będzie prosta droga. Natomiast, no to jest spełnienie naszych marzeń i dopóki mamy siłę i mamy siebie, no to myślę, że będziemy trwać w tym, żeby dojść jak najdalej i i rzeczywiście cierpliwie poczekać na, na swój moment. Tak jest, na swój moment i yy, dążyć do tego, co nam w duszy gra. Trzymam za was mocno kciuki. Maja i Zuzia Jabłańska były moimi gośćmi. Bardzo wam, bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękujemy. Było nam bardzo miło. Dziękujemy. Nie chcę stracić cię po drodze. Myślałam, że na zapas tu ciebie chcę. A tylko na chwilę wszedłeś Wciąż pamiętam moment Kłamałeś, że może być tylko lepiej Za oknem lato, wiosna i Już nie nadążam, głupię się Wszystko się kręci w koło, a ja stoję Zerkam w telefon ciągle I czekam głupio na twój gwiazd Czy kiedyś się uwolnię? Nawet jeśli znajdę dla nas czas Nie uciekaj, może zdążę Nie pogodzę się kolejny raz Nie chcę tracić Cię po drodze Nie chcę stracić Cię po drodze Z tym się nie pogodzę Miało być jak wcześniej tu brak niezmiennie w moich kryteriach dawno nie mieści się a liczyłam na tak nie wie? nawet jeśli znajdę dla nas czas nie uciekaj może zdążyć. W programie Pierwszy Polskiego Radia za 10 minut, godzina 19. Proszę Państwa, mam teraz dla Państwa zaproszenie na szczególne dla nas wydarzenie, na spotkanie urodzinowe radiowej jedynki już w najbliższy wtorek o godzinie 18. W studiu imienia Władysława Szpilmana odbędzie się szczególna uroczystość. 100 lat pełne cudownych głosów, wspaniałych twórców, wybornych przebojów, wybitnych postaci – jest co wspominać, a zatem będziemy wspominali w doborowym towarzystwie Izabeli Trojanowskiej, Alicji Majewskiej, Andrzeja Dąbrowskiego, Włodzimierza Korcza, Andrzeja Piasecznego, Wojciecha Gąsowskiego, Dariusza Kozakiewicza i Łukasza Drapały z Perfektu. Znane polskie przeboje na gitarze klasycznej zagra Romuald Erens. A wystąpią również Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczym oraz zespół Perfekty. Całość poprowadzą Martyna Podolska i Paweł Sztąpkę. Zaproszenia dla Państwa czekają pod numerem telefonu 22 645 22 66. Śródziemnomorskie klimaty. Dziś, proszę Państwa, jesteśmy w Hiszpanii, a dokładniej w Katalonii. To właśnie w tym regionie przyszła na świat artystka, którą bardzo pragnę Państwu polecić, bowiem uważam, że jej głos jest czystym, wokalnym, pięknem. Silvia Perez Cruz, bo tak się nazywa, to jest ceniona katalońska piosenkarka, kompozytorka i aktorka. Uznawana za jeden z najbardziej urzekających głosów we współczesnej muzyce hiszpańskiej. Jej twórczość to unikalna fuzja stylów, łącząca wpływy i iberyjskie, i latynoamerykańskie. Nawet jazz, ale też flamenco, jest znana z pełnych emocji i występów na żywo. Często opisuje się jako jak artystkę o niezwykłej wrażliwości, która tworzy muzykę pomostową, taką pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Jest dostępnych wiele nagrań w sieci tej długowłosej i bardzo nostalgicznej artystki. Zachęcam Państwa do zapoznania się z jej twórczością. Teraz posłuchamy utworu zatytułowanego Maniana. Sylwia sama napisała muzykę do wiersza barcelońskiej poetki Anny Marii Moisz, właśnie tę piosenkę zatytułowa Maniana i to jest naprawdę ciekawa propozycja na wieczór. Na taki spokojny, relaksujący, piątkowy wieczór. Bardzo Państwu dziękuję, że spędziliśmy dzisiaj ten czas razem. Do usłyszenia. Anna Nabil. No canciones tristes. Olvida falsedades del pasado Recuerda que fueron solo sueños que tuviste Que falsa invulnerabilidad Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa. No, no escribas cartas sentimentales que serían sol. Siempre estaré sola Jedynka. Polskie Radio. Radio Sto lat razem. To nie do uwierzenia, a jednak prawda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 Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 1 odcinek Stanisławie Rusocin w pobliżu Kleszczewka. Na jezdni w stronę trójmiasta na szóstym kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. i nie ucierpiał, zablokowany wciąż jest lewy pas w kierunku trójmiasta. Droga ekspresowa S3, odcinek Węzeł Niedoraz, Węzeł Nowa Sól Zachód. Na jezdni w kierunku legnicy na 211 km dachowała osobowe. Droga jest zablokowana, wprowadzony został objazd na węźle, Niedoradz przez Nową Sól. Autostrada 4, odcinek węzeł francuska, węzeł Murckowska, Katowice. 340 km, jezdnia w kierunku Krakowa. Przewróciła się ciężarówka, stało się to na łącznicy autostrady z logą krajową nr 86. No i nie ma możliwości zjazdu z autostrady w kierunku Tychów. Autostradą jej główną nitką, jedzie się bez jakichkolwiek kłopotów. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł u morskie, węzeł Borkowice. W pobliżu miejscowości Tymień, na jezdni w kierunku Gdańska, na 107 km, auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu. S6 raz jeszcze. Odcinek węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Osowa w pobliżu 322 kilometra, zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany prawy pas ruchu. S8 odcinek węzeł Nadarzyn, węzeł Młochów. 439 km zablokowany jest prawy pas ruchu.